Wydawnictwo SQN przedstawia Aneta Jadowska Sekret prawie byłego męża Czyta Julia Kamińska Produkcja Empik Go Rozdział pierwszy Bardzo malownicze zwłoki Gertruda Grabla nie miała hamulców, dosłownie i w przenośni. Dlatego, gdy natknęła się na swoje nieoczekiwane odkrycie, zanim jeszcze w pełni pojęła, co widzi, odruchowo szarpnęła kierownicą roweru i zakleła soczyście. Koło zaryło w miękkim błocku i Gertruda padła ofiarą praw fizyki, gdy rower gwałtownie się zatrzymał, za to jej ciało nadal pozostało w ruchu. Poleciała do przodu, boleśnie uderzyła biodrem i barkiem o ziemię, a ciężki holender przygniótł jej udo. Mamrocząc przekleństwa, powoli podnosiła się do pionu. Była za stara na takie ekscesy. Oczywiście szczerze by się oburzyła, gdyby ktoś jej to wytknął, ale teraz, kiedy wszystkie kości skrzypiały, a ciało pulsowało bólem, mogła to w duchu przyznać. Lekko zakręciło jej się w głowie, gdy starała się na powrót przyjąć pozycję pionową. Zabrała z ziemi torbę i godność osobistą, a potem. – dźwignęła Holendra. – Do kurwy nędzy! – zakleła, widząc, że łańcuch luźno zwisa ciężki od błota. Zębatki były oblepione rdzawą mazią. Przez chwilę złość na rower i błocko, z którego próbowała wyszarpać Holendra, przysłoniły okoliczności, za sprawą których znalazła się w tym położeniu. Ale musiała zmierzyć się z tym, co tak naprawdę zobaczyła tuż obok leśnej ścieżki. Przez moment miała nadzieję, że to tylko przywidzenie, Majak z przeszłości, który przedarł się przez zasieki zdrowego rozsądku Gertie nie była sentymentalna Zwykle każdą oznakę miękkości dusiła w zarodku Bo wiedziała, że nic dobrego z tego nie wyniknie Jednak wiosną sentymenty łatwiej prześlizgiwały się przez jej system obronny Tak jak dziś I proszę już ją pokarało. Od lat, przynajmniej raz, każdej wiosny wybierała się w okolice domu uklejów. Domu, w którym kiedyś mieszkała jej przyjaciółka. Domu, w którym sama nieoficjalnie pomieszkiwała, gdy w jej własnym robiło się zbyt... Yy, intensywnie. Wybierała dziką ścieżkę przez las, bo tam najmocniej czuła obecność Luli. Tęskniła za nią. Tęskniła ze wspólnym czasem. Za tamtą, odległą przeszłością. Nie był to łatwy okres i żadna z przyjaciółek nie miała łatwego dzieciństwa, ale miały siebie. I czasem już samo to wystarczało, by przetrwać. Po wyjeździe Luli widywały się rzadziej. Nic jednak nie mogło zerwać łączącej ich więzi. Nawet śmierć. Lula zwinęła się z tego świata dwa miesiące temu. Pewnie Gertie dała się porwać głupim sentymentom. Chciała tylko zobaczyć ich wspólne dzieło, ślad młodości, który do dziś co roku rozkwitał w lesie i sadzie za domem. Wsadziły tu całe setki cebulek, wysiały dziesiątki gatunków kwiatów i choć same się starzały, a ich ścieżki przecinały się coraz rzadziej, każdej wiosny pojawiało się ich kolorowe potomstwo. Lula zawsze mówiła, że łatwiej przetrwać zimę, kiedy wiesz, że wiosną zakwitną kwiaty i nawet w najgorszych dniach znajdzie się coś pięknego. No to wiosna wybuchła kolorami, psia jego mać, pomyślała Gerti, gdy w pełni dotarło do niej, że wcale jej się nie przywidziało i w sadzie, za domem u klejów, faktycznie leży nieboszczy. Jej spojrzenie błądziło po plamach koloru, delektowało się niepodrabialnym pięknem białych, niebieskich i różowych jacyntów, śnieżnych sasanek, fiołkowych szafirków, niewinnych narcyzów i radosnych żonkili. Raz po raz zahaczało jednak o zaskakujący i niepożądany element krajobrazu. Bajkowa niewinność wiosennego kobierca została bezpowrotnie skażona. Czerwień nie pasowała do tej palety barw, ale Gertie nie potrafiła odwrócić wzroku od plamy rozkwitającej na piersi intruza. Nie zamierzała podchodzić, sprawdzać, czy na pewno nie żyje. Trupia bladość i sztywność ciała nie pozostawiały wątpliwości. Nie widziała twarzy mężczyzny przysłoniętej przez ciemne kosmyki, ale też nie chciała jej widzieć... Dość się już napatrzyła na nieboszczyków, którzy potem uparcie nawiedzali jej sny. Los? Kpi ze mnie w żywe oczy, pomyślała. Jakby przeprowadzka Niny Rawicz do starego domu uklejów obudziła coś w tym miejscu. Klątwę jak nic. Ponad dekadę było spokojnie. Gerty mogła zapomnieć, żyć po swojemu I nie wracać myślami do dawnych wydarzeń W tych rzadkich chwilach, gdy dopadały ją sentymenty Skupiała się na dobrych rzeczach, które przeżyły wraz z Lulą Nadziei, planach jak się stąd wyrwać Jak zmienić karty, które przydzielił im złośliwy los Nie myślała o zmarłych Pozwalała im gnić w zapomnieniu Dasz takim palec to wezmą rękę do łokcia i wrócą depresja i bezsenność. Świetnie mi bez was. Dziękuję bardzo i proszę spierdalać, wymruczała pod nosem. W nerwowym geście wytarła dłonie o mokre spodnie, jakby chciała zmyć z nich krew. Najchętniej wróciłaby teraz do Orzechowa, tyle że nie pozwalał na to stan roweru. O naprawie w tym błocku i bez narzędzi nie było mowy. Nie zdołałaby go też prowadzić przez parę kilometrów. Zresztą nawet gdyby rower był sprawny, jej biodro nie było. Z każdą minutą mocniej pulsowało bólem, więc oparła ciężar ciała na siodełku. Poza tym widziała w życiu dość programów kryminalnych, by wiedzieć to i owo na temat śledztw. Na rozmiękczonej ulewnym deszczem ziemi wyraźnie odznaczały się ślady kół – może i nie pozwalały określić modelu roweru czy bieżnika, ale gdyby policjanci zaczęli rozpytywać o rowerzystę w tej okolicy, jej nazwisko padłoby raz, dwa. Gerty nie przepadała za policją. Za milicją też nie. Wolałaby leczenie kanałowe bez znieczulenia niż powrót na komisariat. Pewnie nawet nie przemalowali ścian, a ten ochydny, stalowo-siny kolor wracał do niej w snach. Niemal tak często jak twarze zmarłych. Tyle, że jeśli nie wezwie mundurowych, oni i tak ją znajdą. Wpakują jej się do domu, będą zadawać pytania. Cios wyprzedzający pozwoli jej lepiej kontrolować przebieg wypadków. Było coś jeszcze. Gdyby machnęła ręką i zawróciła, Nieboszczyka znalazłaby Nina. To natomiast mogłoby się wydarzyć dopiero za kilka dni, kiedy wyglądałby znacznie gorzej. Napuchnięty, ponadgryzany, oślizgły. Wdarłby się w sny tej małej i już tam został na kolejne pięćdziesiąt lat. Gerty nie życzyłaby tego nikomu. Wiedziała też, że Lula byłaby zła gdyby przyjaciółka naraziła na taką traumę jej przybraną córkę. Z ciężkim westchnieniem sięgnęła do torby, po komórkę. Pusto. Przeczesała wzrokiem ziemię wokół siebie, przekonana, że telefon wypadł jej w czasie wywrotki. Ale nie było po nim śladu. Musiała go zostawić w domu. Cholera jasna! Nie wyrobiła w sobie nawyku noszenia stale komórki, choć jej synowa na to naciskała. Ta dziewczyna miała głowę wypchaną setkami katastroficznych wizji, w których Gerti spada ze schodów, w przepaść, łamie nogę i z każdych opałów uratować ją może tylko komórka. Gerti nie sądziła, by w choć jednej z tych wizji pojawiał się znaleziony w lesie nieboszczyk, ale musiała przyznać, że gdyby miała komórkę, byłoby łatwiej. Z wysiłkiem popychała grzęznący w błocie rower w stronę domu, a biodro przy każdym kroku bolało ją coraz bardziej. Wilgotne powietrze przesycała woń jacentów, wystarczająco intensywna, by stłumić zapach krwi. Po parunastu krokach zrozumiała, że sobie nie poradzi. Oparła rower o pień błoni, po czym ruszyła w stronę tylnych drzwi, kulejąc i przeklinając. Załomotała w ciężkie drewno i czekała. Zero reakcji. Ze środka dobiegała głośna muzyka. Gertie nacisnęła klamkę, ale drzwi okazały się zamknięte na zamek. Rozsądne dziewuchy, pomyślała niechętnie. Pokuś do drzwi frontowych, podpierając się ręką o ścianę. Skończyły jej się przekleństwa po polsku, więc sięgnęła po repertuar niemiecki i od razu z większą werwą stawiała kroki. Wspięła się po dwóch stopniach na ganek i nacisnęła dzwonek. Potężny gong rozbrzmiał jak wystrzał z gotyckiej armaty. Czekała, wsparta o balustradę. Była zmęczona i wytrącona z równowagi. Przeszłość i teraźniejszość nakładały się na siebie jak dziwne klisze zniekształcając się wzajemnie. Do tego ciągle miała przed sobą najgorsze. Przez większość życia unikałam policji jak murowej zarazy, a teraz sama się im pakuje w ręce, pomyślała ze złością. Naiwniaczka